Muszę wam powiedzieć, że się denerwuję To jest jak pierwsza randka, niby wszystko jest ustalone, ale no nie wiadomo co z tego wyjdzie I cóż, witam was, pokażcie nie tylko dla Rówi, świąteczny odcinek musi się zacząć tą piosenką Gwiazdy na trachach, zając ma stracha wnet, będzie wisiał przy oknie Niebo się bieli, gubią anieli, pióra małe, białe wiotkie. Diabeł przy oknie pije okropnie, brak mu na święta przyjaciół. Tobie jest lepiej, gwiazdkę masz przecież w niebie. Najdziesz, to coś straci. Taka jest moja pastorałka. Złączył śnieg biedny, światka, wałka. Hej, kolenda. Kolendas, kolendig. Witamy. Serdecznie witamy w dzisiejszym odcinku. W świątecznym. Jedenasty sezon podcastu Jedyka dla Orów. Jeee! Yeah! W końcu. Możemy um, wam powiedzieć, że zostałem trochę przymuszony do tego, bo odcinków mam bez liku i puściłem w tak zwanym drugim obiegu troszeczkę wcześniej kilka odcinków do ulubionych słuchaczy i powiedzieli, że jak coś w tym roku nie puszczę, to będzie łomot, więc... Y Zaczynamy, zaczynamy dzisiejszy odcinek, zaczynamy dzisiejszy... Nie, zaczynamy dzisiejszy odcinek, zaczynamy jedenasty sezon, jak już powiedziałem. Podcast nie tylko dla orów, przed mikrofonem Filip Lewiński I witam Was z centrum zatłoczonego miasta, zaraz przy Szpili. To jest takie ponad 100 metrowe coś, wysokie. No i cóż, cieszę się. Cieszę się, że wróciłem, aczkolwiek... E, powiem Wam później, powiem Wam później. Zatem lecimy, lecimy i... I będzie dobrze. zostać jaroszem, samotnej jodle już jest w niej Ufnie, Nie tylko do... dla orłów. Podcastu. <laughs> jednego czy kilku? No jednego ma jeden tylko. <laughs> Okej <Okay>, jeszcze. Blondyna to waliła. Okej. S Better not <laughs> nie, nie, nie, nie, nie, nie, być nie, święta okay. that, yeah? Santa DJ nie, nie, nie, To town Mówi Rafał z podcastu Dyktafonografika. Życzę wesołych świąt wraz z podcastem nie tylko dla orów. Hej kolenda, hej kolenda, kolenda. Um, witam Was po raz trzeci. Witam Was z głównej ulicy mojego miasta, które nigdy tak na końca moim miastem nie było, ale cóż, przyszło mi żyć tutaj ostatnie, ostatni czas i muszę Wam powiedzieć może inaczej. Witam Was w tym podcaście i muszę powiedzieć, że to jest mój ostatni podcast. Mm. <grym> Nie, nic, nic strasznego. Ostatni podcast na święta, bo to są moje ostatnie święta, jak to mówi się, last christmas. No i cóż, czas się pożegnać. Zatem dzisiaj odcinek chodzony, miejski, wspomnieniowy, sympatyczny. Bardzo się cieszę na niego i słyszycie, co się dzieje obok. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo Różnych rzeczy krzyczą, bo tutaj taki miejski jarmark uliczny, świąteczny. E, witam Was z grudniowo w ogóle. No i cóż, e, zaczynamy, zaczynamy. Pierwszy odcinek, ostatnie święta. Tak to nazwijmy. Tak to nazwijmy.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 Kolenda dwóch serc. Znalazłem ten utwór ostatnio, szukając właśnie natchnienia muzycznego do odcinka świątecznego. I muszę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo mi wpadło to w ucho mieczu Szcześniak, Piasek i jeszcze jakieś inne chłopaki. A ja cóż, muszę wam powiedzieć, że denerwuję się. Denerwuję się jak cholera. Jak już wspomniałem... Pierwszy odcinek to jak pierwsza randka I, i, i niby się widzieliśmy, niby rozmawialiśmy ze sobą już wcześniej, niby wiemy o sobie dużo, ale nie widzieliśmy się i nie widzieliśmy się prawie rok, bo ostatni odcinek poszedł w styczniu i muszę powiedzieć, może dzisiaj będzie zbyt osobiście, ale niektórzy tak lubią, że ten rok już się musi skończyć, bo to był fatalny rok. To był mega fatalny rok i przepraszam, że zaczynam na taką e, złą trochę nutę. Tak po polsku, nie? Pomarudzić, nie? Kurwa, pomarudzić. Ale ten 2016 rok już zaczął się źle w 2015. No i tak to było. Zatem ups, coś zdepnąłem. E, no i tyle, no i tyle. Nie będziemy marudzić. Po prostu trzeba żyć, trzeba się cieszyć życiem, że się jest zdrowym, że się jest miłym, że się jest kochanym i, i, i fantastycznym, miłym, sympatycznym i bardzo, bardzo... Ups, jakiś dzieciak mi przed pod nogi, strasznie tłoczno tutaj dzisiaj. E, słyszałem, że bardzo fajny market jest we Wrocławiu świąteczny, wysłałem tam wysłanników i może uda się coś nagrać na, na ten temat, zobaczymy. Bo muszę Wam powiedzieć, e, tak jak wspomniałem na samym, na samym początku, że... Podcastów mam bez wiku, przez ten rok może nie publikowałem, ale nagrywałem dużo rzeczy i puszczałem trochę odcinków do ulubionych słuchaczy. Piotr Kaca, Michał Papuga, Czerwek, kto tam jeszcze? Kamil, Szymon, Gosia Niehaus i, i, i jeszcze tam paru innych ulubionych Piotr Weiner, puszczałem kilka po prostu odcinków tak do, do trzymania kontaktu, bo jednak słuchacze są bardzo ważni. Słyszycie, mamy troszeczkę mu muzycznych Beatles'owych klimatów, ale puszczałem te odcinki i spotkały się z uznaniem. No ale jak już wspomniałem rok 2016 dla mnie masakryczny i wiecie, dobrze, że ja dorabiam ideologię do mojego podcastingu i niestety jak mi źle, to nie potrafię publikować ale teraz, że tak powiem, zostałem zobligowany, powiedzieli, że nie będą więcej nigdy słuchać, ani do mnie nie napiszą, życzeń świątecznych nie złożą, jeśli nie zacznę nowego sezonu no i cóż, nie mam wyjścia strażacy zbierają pieniądze na hospicja to też jest taka świąteczna tradycja a, a ja cóż Jestem, cieszę się, niesamowicie, pomimo, mówię, takiego nerwa i takiego rwanego, rwanego gadania. Um, no i cóż, powiem wam tak, e, jeśli słuchacie tego odcinka, to jest 24 grudnia i przez 7 dni codziennie będzie jeden odcinek, no bo jestem wam dłużny, że tak dawno mi nie było, jestem wam dłużny, że trochę was pewnie zawiodłem, drodzy słuchacze, i jestem wam dłużny historii z życia wziętych. Podcastów autorskich, polskich zostało bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Na palcach jednej ręki można policzyć. A kiedyś, jak już wspominałem, od tego się nasz podcastowy biznes zaczynał i, i, i to wszystko świetnie się kręciło, ale potem jakby przebranżowił się na, cały nasz ruch podcastowy bardziej technicznie, bardziej growo, bardziej... Może nie bardziej, powiem tak, mniej ludzko. No i dlatego pomyślałem sobie, że warto będzie dzisiaj też wrócić do przyszłości troszeczkę, znaczy wraca się zawsze do przyszłości, ale wrócę do tych moich lat na wygnaniu. Jest ich już ponad 10, ale podcastowych dokładnie 10, 11, w zasadzie 12, 12 rok zaczynam, zacząłem w październiku. I postaramy się dzisiaj przypomnieć świąteczne podcasty, nie tylko rłoskie, które się ukazały. Nie za dużo tego, nie chcę się rozczulać, nie chcę za dużo komentować, mówić, ale myślę, że skoro to mój ostatni podcast na święta w tym kraju, w tym mieście, w tym miejscu, to jestem winien i sobie, i wam podsumowanie. Ja lubię czasem właśnie podsumowywać, ale nie lubię się do końca tak nie chcę powiedzieć, że rozczulać, ale no, grzebać w tej przeszłości przeszłość dla mnie jest bardzo dobra fantastyczna i nawet jak ten rok jest do, do, do pizdy to wiem, że, że zaczniemy za jakiś czas znowu wszystko od nowa i, i mimo, że w, są promyki że wszystko wróci do normy i że wszystko się ułoży Oby, oby. Zatem e, jeśli jest dzisiaj 24 grudnia, to zapraszam na jutro, na bardzo fajny odcinek, e, potem, potem będzie wigilijny gość, myślę, którego nie widziałem 6 lat, e, potem może skończ, skoczymy do Norwegii, potem skoczymy może nad Polskie Morze i potem znowu do Poznania, więc e, odcinków, jak powiedziałem, mam dużo i żeby, żeby wam troszeczkę osłonić ten świąteczny czas. Mm. 7 dni, 7 odcinków, a potem jak co wtorek, podcast nie tylko dla Orów zatem po tym przydługawym wstępie, 7 minutowym prawie e, monologu moim y, cóż y, lecimy lecimy i cóż ale pani ma dziwne brwi, Jezus Maria y, odcinek 11 świąteczny, nasz pierwszy z Arkiem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 50 to Thank, Thank you. you. Later. Just as mm -hmm. yeah. we'll sure. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah, yes. Yeah, no problem. I get a pick. Thank you. Świąteczne świąteczne prezenty. Uh nie za dużo w tym roku, ale coś tam się znajdzie. Witam Was ponownie. Odcinek 11. To był rok 2005. Arek i Filip, nasze pierwsze spotkanie. Pozdrawiam Marka bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i kto wie, kto wie, kto wie. Że się nie usłyszymy w tym sezonie z Arkiem. Nawet jestem przekonany, że się usłyszymy. W każdym razie, W każdym razie witam Was serdecznie, banda banda Mikołajów idzie po poznańsku bym powiedział, że to gwiazdorzy albo gwiazdorkowie ale nie, ale, ale nie no i cóż tak sobie pomyślałem o tym, co powiedziałem przez te ostatnie 10 minut i wyszło troszeczkę smutno i tak depresyjnie no bo ostatni odcinek i, i, i ostatni świąteczny odcinek oczywiście no i cóż ale wiecie co, trzeba iść do przodu Myślę, że gdzieś to w głowie miałem już w tym roku, 2016, że to będzie mój ostatni rok tutaj. I przygotowywałem się do tego psychicznie i mówiąc Wam szczerze, psychicznie już mnie tu nie ma. Psychicznie głową jestem gdzie indziej, fizycznie jeszcze jak słyszycie jestem, chodzę. Ale cieszę się, cieszę się na zmiany. Zmiany zazwyczaj są dobre. Zmiany budują, zmiany powodują, że chce nam się, e, chce nam się, chce nam się coś robić. I e, tak jak Wam wspomniałem o tej pierwszej randce, e, wszędzie przy pubach e, gra muzyka, tak jak Wam powiedziałem m, z pierwszą randką, e, okej, okay, może rozmawialiśmy przez... E, te jakiś czas ze sobą wcześniej, może, może po prostu e, widzieliśmy się, rozmawialiśmy, ale się nie dotykaliśmy. I, i to tak, jak wspomniałem, było sam, tak samo z podcastem, że gdzieś tam e, wszystko się działo, było w tle, ale e, nie było tej fizyczności, która jest bardzo potrzebna. I tak postanowiłem, że jednak w tym roku będą te odcinki. Jak już wspomniałem, zostałem do tego zmuszony perfidnie i wstrętnie. Ale cieszę się. Cieszę się, bo to jest zmiana na dobre, bo miałem w sobie taki mm, jakiś korek, który nie pozwalał mi właśnie yy, publikować. Tak jak po powiedziałem, gdzieś to wszystko we mnie siedziało i, i nie dałem, nie dawałem rady. A teraz yy, zmiany, zmiany. Eee, ładny dzień dzisiaj muszę wam powiedzieć, grudniowy. Eee, słońce powoli zachodzi ja udaję się, przechodzę przez rzekę w moim brzydkim mieście e, pójdziemy z jednej ulicy handlowej na drugą ulicę handlową, ta pierwsza, gdzie zaczęliśmy nasz dzisiejszy odcinek e, jest taka bardziej, można by powiedzieć populistyczna, bardziej taka e, pójdźmy tędy? Nie, pójdźmy tędy jest bardziej taka mm, zwykła idziemy teraz na ulicę bardziej taką Poszy, jak to się mówi, czyli coś dla mojej mamy, taka bardziej ekskluzywna, dobre sklepy, super restauracje i, i, i po, prostu, po prostu fizycznie jest ładniejsza i bardziej taka y, no, lepsze, lepszejsze klimaty. W każdym razie, w każdym razie właśnie miasto jest jakby podzielone na północ, południe, na tamtą ulicę i na tą ulicę i ilekroć. Przechodziłem przez rzekę, gdzieś właśnie przechodziłem przez to e, miasto podzielone rzeką i tak e, łączyło, łączyło się to wszystko we mnie przez te, przez te lata. Pewne rzeczy rosły, pewne rzeczy gdzieś znikały i, i, i pewnie zrobię gdzieś jakieś e, podsumowanie w momencie, kiedy będę już na walizce i z biletem w jedną stronę. Bo na pewno jestem winny to sobie, żeby gdzieś to wszystko odkreślić, ale też te, ten czas gdzieś tutaj będąc na emigracji dużo mnie nauczył pozytywnych, fajnych, ciekawych, interesujących rzeczy. No i też zrobił ze mnie lepszego człowieka, uważam. Zdecydowanie jestem fajniejszym, milszym, sympatyczniejszym. na ten świat zupełnie zupełnie inaczej niż te 12 lat temu, 13, jak wyjeżdżałem. Ale to plus. Mówię, że absolutnie nie dam sobie powiedzieć, że coś się złego stało. Oczywiście było, było dużo złych momentów, które gdzieś to mnie doświadczyły, ale... Ale rachunek wyszedł na plus, na duży plus i pomimo tego, że e, zmywam się stąd, to wiem, że po prostu mój czas tutaj minął i żeby się rozwijać i zacząć kolejny etap podróży trzeba coś zostawić, żeby móc spojrzeć gdzieś dalej w przyszłość a my cóż w dzisiejszym odcinku patrzymy w przyszłość, ale patrzymy też w przeszłość i cofamy się do odcinka 60 to był to był zamienny rok, bo to było pierwsze polskie spotkanie podcasterów w Amsterdamie i potem nasza miłość z Gosią Niehaus rozkwitła, oczywiście miłość, miłość podcastowa. No i to zaowocowało spotkaniem gdzieś właśnie nie pamiętam czy ja byłem u goście, chyba byłem mu gości. Potem przemian jeszcze przyjechał i, i nagraliśmy i nagraliśmy takie coś. Proszę posłuchać. Serdecznie witamy Państwa. Już prawie przy świątecznym stole, już prawie wigilijnie, już prawie.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 w przepięknym, takim białym, długim płaszczu, z takim futrem, takim kołnierzem z futra. I z taką czapeczką, e, e, oprzytą op, op, takim futerkiem białym. Ma przy... I ma piękne takie cekiny wszędzie na twarz, poprzylepiane w kształcie gwiazdeczek i tak wieje od niej chłodem strasznie. Nasz szminka, się świeci na moich ustach. Tak, srebrna szminka. To specjalnie dla naszych słuchaczy. Tak. Ciemny las, choinka wśród drzew Stoi tam, czekając na dzień Biały śnieg, opadłszy jak mgła, Pokrywą swą oplecie Święta już, wigilia tuż, tuż, opłatek biały niesie. Nieba błęki i już stało się, zabłysła pieśń 2006 Dawidziński Niehaus. House, chyba był w siemią też gdzieś tam. Przeskakujemy dwa lata później, do 2008 roku, bo chyba w 2007 nie było świątecznego podcastu, tak mam wrażenie. I wracamy do Poznania, wracamy do Poznania, pierwszy mój odcinek świąteczny poznański i spotkanie z moją e, najlepszą przestrą, która jest najlepszą kucharką na świecie, zdaną gastronomiarką i sklepikarką i w ogóle. I posłuchajmy, jak to było w 2008 roku, czyli co w Poznaniu je się na święta. Serdecznie witamy w podcaście wigilijnym, który to już numer nie pamiętam, nieważne, ale Wigilia w roku jest tylko raz. I z tej właśnie okazji spotykamy się nie tylko ze słuchaczami, spotykamy się także z najbliższą rodziną. Najbliższą rodziną w tym wypadku jest moja sławna siostra. Um, nie powiemy, gdzie pracuje, może potem troszeczkę później.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 Zaczynamy od makiełek, potem są zupki dwie. Jedna jest grzybowa w wykonaniu naszej mamy, oczywiście z, z łazankami i barszczyk z uszkami lepionymi, własnoręcznie, oczywiście z uszkami, z grzybami. Potem co na stół? Potem na stół śledziki wjeżdżają różne. Jest, śle są śledzie w śmietanie, są śledzie w oczcie zapiekane, uwielbiam, to są moje ulubione. Są też w oliwie. W śmietanie to już mówiłam, że są. Są również e, rolmopsy takie tradycyjne, chociaż nie do końca, bo są trochę modyfikowane przez naszą mamę. Jakie są rolmopsy normalne? Takie z dzitką? Z dzitką przebite? Tak, z dzitką i z ogórkiem, a tu są takie trochę e, trochę e, podrasowane. O, tak bym powiedziała. Są... Dwa ogórki? <śmiech> nie, dużo dobroci jest tam w środku zawiniętych, a nie tylko kawałek ogóreczka. Jest też ryba w szarym sosie, jest też karp po żydowsku, czyli taki z rodzynkami jest specjalnie dla mnie jest dorszyk Ale to na drugie danie, a na razie jesteśmy przy pierwszym. Aha. Także to jest, co jeszcze jest i chlebek własnoręcznie pieczony i co jeszcze? I co jeszcze? Aha kulebiak z kapustą, o, pyszny kulebek z kapustą, przepyszny kulebek wypełniony kapustą z grzybami i to jemy, jemy, jemy, jemy, jemy długo jemy, popijamy dobrą herbatą a później na stół wjeżdżają karpie smażone na maśle. To, po, to, poczekaj, to, to poczekaj, podlecimy tutaj zobaczyć, jak się robi pierogi i kto tutaj dalej w kuchni jeszcze urzęduje i zaraz wrócimy z drugą e, częścią naszego menu. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów z zielonej Irlandii. Tak, to był odcinek 120, a my znowu skaczemy o rok do przodu, odcinek 191, nawet więcej niż rok, bo na Trzech z 6 stycznia pamiętam, że w naszym towarzystwie tutaj była taka koleżanka, która była prawosławna, no i żeby nie robić jej może nie przykrości, ale bo to była sąsiadka i ona po prostu nie obchodziła takich świątyń jak, jak, jak wszyscy, jakby to powiedziała moja mama, normalni ludzie no to zrobiliśmy duże święta, fajne właśnie 6 grudnia 6 stycznia, przepraszam, takie prawosławne, hmm, czy jakoś tak to było właśnie koło 6 czy 7, no i w, w, posłuchajmy, co ja tam powiedziałem, bo nie wiem czy ona też w tym podcaście była, bo była, ale tak sobie jakoś na szybko pewne momenty z każdego odcinka zgrałem i e, teraz do końca nie pamiętam co tam było, ale posłuchajmy jak to było. Yy, w roku, w roku, w roku, już wam mówię, mam taką ściągę dzisiaj troszeczkę, jestem przygotowany, yy, 2009 bodajże. Zatem lecimy. Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów. Zatem Katarzyna, Tatiana, ja chciałbym. Okay. Waprosy, waprosy dla Cybia. Jak cudzujesz w Cybiach? Ja Cię nie rozumiem, bo ja nie mówię po rosyjsku. Pytaj Pytajcie mnie po polsku. Dobrze, to a Ty możesz po ukraińsku odpowiadać. No tak, proszę, nie. proszę. Nie. Jak świętujecie na Ukrainie święta? Nie jestem z Ukrainy. Ja nie wiem, jak na Ukrainie świętują. No ale tam blisko mieszkasz. No normalnie, świętujemy tak samo jak wy. A w tym roku tak samo? Tak, właśnie w tym roku po, po raz raz na pięć lat wypadają. W tym roku tak sobie, Aha. Tak sobie wzięła i wypadła. Mhm. Nie wiem, czy zła czy pamiętają, trzy lata temu pierwszy raz z Katarzyną i z Dariuszem spotkaliśmy się. To była nasza pierwsza taka wigilijna,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 Czyli Chrystus was kres, te sprawy? Tak, A właśnie. po Ukrainie, y, po ukraińsku to dlaczego w końcu mówisz, czy nie mówisz? Bo no to... mówisz, mhm. mówisz. powiadasz. Tak. A byłaś w cerkwi tutaj? Nie, byłam w kościele w dodatku wiem. To podcast nie tylko dla orłów. Tak, tak, tak, tak to wyszło. O, autobus numer 123 będziemy przejeżdżać. muszę przyspieszyć. Tak przyjechałem tutaj e, te miliardy lat temu, pamiętam, to był październik. E, to była... To była główna rzecz, która mnie wtedy mega irytowała i pewnie nie tylko mnie, ale było to, że święta tutaj już na dobre trwały. Była połowa października, a tutaj bombki, choinki, Mikołaje, Renifery i to wszystko już na ulicach było. Wszędzie wszystkie wystawy świąteczne w połowie października już porobione świątecznie jak się, okazało, jak się okazało w następnych latach święta tak w zasadzie zaczynały się we wrześniu, już można było w sklepach kupić świąteczne bombki, świąteczne jakieś prezenty i różne inne takie rzeczy więc nie lubię świąt muszę wam powiedzieć, nie lubię świąt jakoś tak wyszło, że nie przepadałem nigdy a będąc tutaj jeszcze bardziej pogobiło to moją depresję i mój smutek że te święta właśnie są tak mocno mocno skomercjalizowane no i cóż lata przebywania gdzieś tutaj pozwoliły mi na dystans, na znalezienie właśnie odległości i, i, i przemyślenie pewnych rzeczy, że nie wszystko się kręci wokół mnie i nie wszystko chodzi nie wszystko chodzi jakby to powiedzieć inaczej, nie chodzi tylko o mnie, o w ten sposób może coś. W każdym razie, w każdym razie jakby Wam wspomniałem, zmądrzałem, wydoroślałem. Jestem już dojrzałym człowiekiem. W końcu, nie? Chciałoby się powiedzieć. Ci sobie znają. Dawidieński, niemożliwe. Chłopak duży. Ale nie, lubię powariować. Zresztą usłyszycie za czas nie jakiś odcinek z Gosią Samością, bo tak, spotkaliśmy się, spotkaliśmy się i, i nie wiem, czy to się nagrało, czy nie, ale pamiętam, y, pamiętam, y, to chyba, właśnie nie wiem, czy się nagrało, czy nie, ale mieliśmy plany po prostu, spotkaliśmy się na chwilę, ale mieliśmy od razu plany, jakie różne dziwne rzeczy nagrywać, jakie warwiastca robić i no jest moc, wciąż jest moc, wciąż jest radość, wciąż jest warwiastwo i wciąż jest... Y, Chęć robienia czegoś fajnego, aczkolwiek, e, mówię, podcast autorski w zasadzie e, prawie nie istnieje, co nie znaczy, e, że trzeba się obrażać, takie życie, w tą stronę w to wszystko poszło, a ja cóż już robię swoje i jeśli mam słuchaczy, którzy napisą pod odcinkiem Dawidziński, fajnie, że wróciłeś, fajny odcinek, e, ostatnie święta, ale nie ostatni odcinek, to nas cieszy, więc, więc, więc, o to chodzi w tym wszystkim. Jesteśmy już na ulicy głównej, tej ładniejszej, posłuchajcie. To jest taki pikacz dla niewidomych. Pamiętam w jednym z pierwszych odcinków zaszczepanej, jak nagrywaliśmy, to zaczynaliśmy odcinek właśnie od tego dźwięku. Plusem tej ulicy jest to, że jest tutaj dużo grajków i różnych takich ludzi, którzy próbują się jakoś tam sprzedać. Za moimi plecami słyszycie grajków? po prawej stronie jakaś kwesta, coś zbierają, jakaś e, pieniążki. E, no i cóż, muszę powiedzieć, że ładnie tutaj. E, spokojnie, sympatycznie. E, I o tego, że tak jak powiedziałem, nigdy to nie było moje miasto, nigdy tu się nie czułem e, swoim, to będziemy brakować. Będziemy brakować tego przepychu. Fizycznie przepychu, bo na przykład Poznań w święta centrum jest puste, umarłe, a tutaj odwrotnie, tutaj wszystko ciągnie do centrum i, że, i żeby w święta przed świętami przejść na drugą stronę ulicy, na przejściu dla pieszych, to po prostu z jednej strony mur ludzi, z drugiej strony mur ludzi i bardzo, bardzo, bardzo ciężko po prostu się przewić, ale jest to fajne, bo to miasto żyje i to nie jest tak jak Poznań, że wszyscy uciekają do tych galerii handlowych różnych innych e, przybytków i tam się spotykają. Tutaj ludzie po prostu idą ulicą. Ulica jest wolna od samochodów. Specjalny, taki szeroki, duży deptak. Jak słyszycie, znowu coś się zbliża. Jakieś dzieciaki będą śpiewać. Jakiś chór w czapeczkach. I tak sobie pomyślałem, że będzie mi brakować tego. Nie będę płakał, ale, ale będzie mi to gdzieś z tyłu głowy wisieć będzie mi to w głowie gdzieś z tyłu siedzieć, no że dekadę mojego życia gdzieś spędziłem w innym świecie ale cóż, jest dobrze, jest dobrze nie narzekajmy, bo naprawdę absolutnie, absolutnie nie chcę, żeby dzisiaj był podcast marudząco marudzący radości i trochę więcej no i cóż, może tą radość znajdziemy znajdziemy u papy w kuchni dawno temu, w 2009 roku to był szczyt naszej podcastowej, autorskiej historii. Nagraliśmy takie coś. Nagraliśmy słuchowisko świąteczne, e, Wigilia Podcasterów. E, I naprawdę, naprawdę świetnie to wyszło. A jak to się zaczęło? Posłuchajmy. Posłuchajmy, co u papy w kuchni. No już grubo po czwartej jeszcze ich nie ma. Za chwilę zacznie robić się ciemno. Mieli przyjść mi pomóc w przygotowaniu. No dobrze. Zrobię sobie jeszcze kawkę. Gotujemy się na ich przyjście w kominku zapalone. Dobrze, rybki już, już wyciągnięte. Kabustka się gotuje. Tak. Tutaj talerz dla Filipa. Talerz dla Buka. Tak. Maciej musi siedzieć koło Filipa. Będzie miał bliżej do pierogów. O, a tutaj Robert. A, jeszcze bym zapomniał. Talerz dla niespodziewanego gościa. Nie, dobrze, wszystko jest. Kubeczki na komput z suszonych Sianko, sianko po A, to za chwilę. No, żeby się nie spóźnili na pierwszą miastę. Prezenty gotowe. Kurczę, można czy mi zadania. I Płatki są. No chyba wszystko. Zostaje czekać na chłopaków. Roźna zima tego roku. Ale najważniejsze to. Nie być święta sama. i kawa jest gotowa. O, ktoś chyba idzie. Tak, to oni. Nie, je nie W tym roku chłopaki z podcastu Gastofony postanowili spędzić w gminie we własnym kraju. Nikomu nie było.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 Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Jeśli jesteście w temacie podcastowym, to oczywiście wiecie o czym mówiłem, ale ci, którzy nie wiedzą, to po prostu spotkaliśmy się gdzieś wszyscy na Skype'ie, napisaliśmy scenariusz, zmontowaliśmy to wszystko. No i wyszło tak, jakbyśmy się spotkali naprawdę na żywo prezenty i, i chociaż każdy z nas gdzieś tam był na różnych częściach świata, kontynentów, to jednak zrobiliśmy coś wspólnego. Dużo ładnych dziewczyn, muszę Wam powiedzieć, w te święta. Naprawdę, co jedna, to ładniejsza. To moja kija, dla rop Właśnie. O, pan z piłką. No i nagraliśmy coś fajnego. I dużo dziewczyn, ładnych, tak jak Wam powiedziałem. Trochę mnie to rozkerzyło. Ale też muszę Wam powiedzieć, że już wracając do głównego tematu. Będzie mi brakowało tutaj takiego multikulti, gdzie idę jedną i jednej strony jacyś Arabowie, tu Francuzi, tu Norwedzy, tutaj jacyś Mongolianie, tu Marokańczycy I tak sobie ostatnio rozmawiałem z moją NEL, z którą mieszkam, że tyle różnych nacji się przewinęło podczas mojej pracy z tymi różnymi dziwnymi, albo nie dziwnymi, po prostu różnymi narodowościami pracowałem i to jest naprawdę świetne. Doświadczenie i bardzo będzie mi tego chyba brakować takich właśnie, takich właśnie klimatów międzynarodowych, bo tam gdzie się przenoszę, będzie na pewno mniej międzynarodowo bardziej jakby to się chciało powiedzieć biało nie mówię o śniegu oczywiście no ale cóż, taki mamy klimat taki mamy klimat widzimy też poznański poznański Przedświąteczny podcast. Ja jestem przed pomnikiem Higiei Wincenty Presnic. To jest nowy pomnik, znaczy stary, nowy. Posłuchajmy jak woda przy nim leci. Higiea, Higiea była od dawien dawna w Poznaniu właśnie na Placu Wolności. A od pewnego czasu zdjęli ją. Nie to, żeby coś tam z nią było nie tak, ale po prostu do renowacji poszła. Teraz stoi chyba lekko w innym miejscu, ale dalej przed Biblioteką Raczyńskich. Ja już mówiłem, jestem na Placu Wolności. Kiedyś nie było to, ale dziwny akcent, nie było to nie było to miejsce godne polecenia, a od paru lat, chyba dwóch, bardzo ładne klomby, bardzo ładne traweczka. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że Poznań, tak jak z dziadział, centrum, w którym znowu się znajdujemy, Zaczęliśmy podcast z Hanią na ulicy Gwarnej. Teraz jesteśmy od tej Gwarnej jakieś 200 metrów. Muszę wam powiedzieć, tak jak poznać jest dziadział i samo centrum to są banki, banki, banki i banki. W zasadzie pusto jest. W godzinach, w godzinach szczytu jest pusto. Moja historia jest prosta i nikogo raczej nie zainteresuje. Miałam depresję, nic mi się w życiu nie układało, piętrzące się problemy nie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 Skoro Filip, skoro Filip Dawidziński ma takie ciekawe życie, niech ja będę miał chociaż ciekawą śmierć. 2010 rok to był odcinek świąteczny znowu z Poznania. Przesłuchałem go i był strasznie, strasznie marudny, ale za to w 2011, tak jak w 2009 był szczyt naszej podcasterskiej miłości. E, tak w 2011 był szczyt naszej podcastowej przepraszam, emigracyjnej e, miłości e, dzięki Agacie dzięki Delightowi, to takie miejsce, które ona stworzyła i po prostu e, nawet rok temu i dwa, i, i, i dwa lata wcześniej były po prostu takie emigracyjne spotkania e, różne e, ale też były właśnie wigilijne spotkania i właśnie w 2011 Muszę powiedzieć, że jakby w połowie, tak jak teraz patrzę z perspektywy czasu, w połowie mojego czasu, rozkwitnęło to wszystko na dobre i, i, i pojawiły się nowe znajomości, które są do teraz bardzo wartościowe, bardzo ważne i pomimo tego, że mówię, gdzieś już na walizce z biletem prawie w ręce, to będzie mi tego brakować właśnie, tych ludzi, tych klimatów, ale Cóż, tak jak powiedziałem, nie zmieniamy się na dobre, trzeba iść do przodu. Ludzie na razie nie umrą, bo to wszystko młodzieniaszki, tak jak ja, koło czterdziechy, więc na pewno nic złego się nie stanie, więc kontakt będzie. Ale muszę wam powiedzieć, że mi brakowało też właśnie tych ludzi, z którymi dzieliłem tu ostatnie lata i pomimo tego, że ostatnio to wszystko dość mocno troszeczkę zaczęło pikować, ale to myślę z mojej troszeczkę winy, Eee, winy, nie winy, ale, ale z racji tego, że dużo tutaj znajomych już się pożeniło, porozwodziło albo ma dzieci, albo właśnie się rodzą dzieci albo będą się rodzić, pozdrawiam tutaj Barnabę Emilię, To właśnie jed, jed, jed, jedni z takich znajomych, którzy o którymi będę płakał to ja właśnie, ani dzieci, ani żony i gdzieś po prostu wypadłem z tego y, kręgu zainteresowań kręgu imprez, kręgu spotkań jak się, jak się czasami właśnie dowiadowałem o pracach to zazwyczaj z Facebooka, ale były to imprezy właśnie z dziećmi, tu jakieś koło, dla dzieci tu jakieś spotkanie, tu jakieś, tu jakieś po prostu kąciki zainteresowań. Ale tak jak wspomniałem, gdzieś tam linkę zawsze pilnowałem, albo różne inne potwory i było miło, fajnie, sympatycznie, no ale czas może pomyśleć o swoich dzieciakach. Wciąż jest czas, wciąż jest chęć, a może... Jak już powiedziałem, randka w ciemno. Yy, znaczy nie tak lechanca w ciemno. Wiesz, dziewczyna jest całkiem sympatyczna. Yy, ma ósemkę dzieci. Yy, no i co? Może przygarnę. Może przygarnę. 500 plus na 8 dzieci? Łe, kurczę, to będę yy, będę żył, będę żył yy, ten. Yy, jak to się mówi. Jak pączek w miodzie. Coś w tym stylu. Zatem... Nie, nie, nie. Jestem bardzo robotny chłopak, jestem bardzo pracowity, robotny e, i raczej tym, jak to się mówi, e, nie żeruję, nie żeruje. Oczywiście na, na, na, na niewiastach. W każdym razie e, wplączy mi się dzisiaj język, muszę wam powiedzieć. Nie to, że mi się źle nagrywa, ale gubię wątek i, i mam tak wiele do powiedzenia, bo nie nagrywałem tak dawno, że, że, że nie ma ciągłości w tym wszystkim. Nie ma ciągłości ale ale cieszę się, że wróciłem cieszę się, że wróciłem i cieszę się, że mogę Wam podrzucić skrawek podcastu właśnie z 2011 roku z Agatą naszego wigilijnego będzie w podcaście w show notes rozpiska, który odcinek, kiedy dokładnie, jaki numer, jakbyście chcieli sobie wrócić i powspominać świąteczne klimaty z Panem Dawidzińskim bardzo zapraszam bardzo serdecznie zapraszam. Zatem moja skromna osoba i przepiękna Agata. Zapraszam. Nie wiatru, Serdecznie witamy podcast Nie Tylko dla Rów i dzisiaj specjalny, specjalny podcast w specjalnym miejscu i specjalna osoba zacznie ten podcast. Osoba, która. Tak, powiem osobiście: dość, dość, dość za osobiście. Zainicjowała to wszystko, co się w tym roku działo, więc. więc wszystko. Hmm, prawie wszystko. No, bo tu się trochę wokół tego całego Dolaita wszystko kręciło. No ale cóż, oddaję głos szanownej brunetce. Dzisiaj ustrojonej w piękne światła, w piękne kolczyki, w piękne różne futra, takie futcha. i Straszny drogi. I cóż. No tak, my tutaj będziemy jeść, bardzo, bardzo, bardzo dużo jeść. Ale przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj, ponieważ Delight Studio powstało już prawie 3 lata temu i to są ludzie, którzy, są, którzy stworzyli to, Delight Studios. To są moi przyjaciele, to są ludzie, którzy się zaangażowali w to miejsce, to są ludzie, którzy stworzyli je ze swoimi pomysłami i dzisiaj świętujemy kolejne Boże Narodzenie nadchodzące i dlatego wszystkich... Bardzo chciałam tutaj zaprosić i ściągnąć, i mam nadzieję, że będziemy mieć wspaniały, wspaniały wieczór. I wspaniały, wspaniały podcast. Postaramy się dzisiaj przeprowadzić różne niekontrolowane rozmowy z, z różnymi ludźmi, którzy dzisiaj będą nasze spotkanie um, odwiedzać i gościć um, u ciebie, właśnie w Delay. A D-Light to proszę sobie wystukać w internecie. De... Myśnik light tak studios tak studios A jestem na końcu? A jestem na końcu. i wszystko <laughs> będzie wiadomo zatem dzisiaj agata prowadzi ten cały podcast ja tu tylko otrzymam mikrofon Ale w tym mieście jest, jest tylko jeden interesujący, jeden interesujący podcast. Nie, nie tylko ten... dla orłów. Nic to się nic ująć. Odcinek 441 to yy, także była bardzo ważna rzecz. Święta... Podcasterów. Co prawda, to wydarzenie odbyło się parę lat wcześniej, ale w skrócie Wam powiem, że pan redaktor Janusz Deblesen, taki człowiek z polskiego radia, e, zrobił, o nas, e, zrobił o mnie reportaż, który okazał się w polskim radiu, a potem e, spotkał się właśnie w Wigilinie ze mną, z gościem Niehaus, e, z Łukaszem Witkowskim i z, z, e, z Darkiem Rudzkim. Tak myślę, że taka była kolejność. Znaczy nie kolejność, ale lista obecności. Mam wrażenie, że taka była. No i to było takie, to był chyba 2007, może 2008 rok, a ja po prostu po latach wróciłem do tego, pociąłem co niepotrzebne, wyciąłem, żeby było takie kompendium tego spotkania i, i wyszedł bardzo fajny odcinek i to był też jeden z takich momentów, kiedy poczułem właśnie, co to jest podcasting, co to jest więź z tymi ludźmi, których nie do końca zawsze poznałeś, chociaż Łukasza Witkowskiego poznałem, będąc w Detroit go się poznałem milion razy tu i tam więc, więc, więc, więc fizycznie też znałem tych ludzi ale pamiętam, nawet były momenty, kiedy się nie znaliśmy fizycznie i się spotkaliśmy to po pierwszym spotkaniu po, pierwszych, po pierwszej godzinie mogliśmy rozmawiać ze sobą o wszystkim i to właśnie w tym podcastingu było jedną z najlepszych najfajniejszych rzeczy czyli ludzie, czyli e, spotkania, czyli więź, którą gdzieś tam sobie zbudowaliśmy i, i do teraz e, dużo rzeczy e, przetrwało, chociaż e, jak już powiedziałem, musiałem przebiec przez ulicę, chociaż e, m, nasz podcasting bardzo pr przeewoluował, można by tak powiedzieć, ładnie mi, to, ładnie, ładnie mi się to powiedziało, przeewoluował. Ewoluował. O. E, więc, więc, więc... E... Hmm. to też jest fajne przez te 10 lat, że będąc gdzieś na końcu świata, nie znaczy, że jesteś odcięty od tego świata, bo internet i, i te wszystkie różne elektroniczne rzeczy, pomimo tego, że e, oddalają ludzi, bo dużo ludzi ze sobą e, mówi do, do siebie mówi, ale się nie słucha to jednak e, my widzieliśmy, że potrafimy do siebie mówić i potrafimy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 Proszę Cię więc o chłopaka, żeby miał pokaźną nagrywajkę, ładny głos i podcast choć w połowie tak ciekawy jak nie tylko dla orów. Proszę Państwa, to jest Janusz de który lada moment już poprowadzi swój Bożonarodzeniowy 21 wieczny program. Słuchają Państwo programu trzeciego z Warszawy. Właśnie minęła północ, zaczęło się Boże Narodzenie. Święta Podcasterów to hasło obowiązujące na pierwsze dwie godziny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 powstała audycja podcaster, no i od tego czasu właściwie myślałem o tym, że fantastycznie byłoby się spotkać w taką noc jak dziś z tymi podcasterami, którzy są rozproszeni po świecie, a umieszczają swoje audycje po polsku w internecie i dzięki temu można się z nimi spotkać. Siema Filip! Filip! Nie słyszy mnie dziad jeden. No, ale przynajmniej można posłać jego. Podcast nie tylko dla orłów. Lubię jirlandzkie puby w czasie świąt. Są ciepłe, sympatyczne. Mają klimat. Może nie ale, ale mają klimat. Oczywiście nie wszystkie, ale byłem sobie na takiej pożegnalnej, świątecznej kolacji. Coś zjeść. I tak sobie pomyślałem, że <śmiech> trzeba to skończyć. Piekło jest z dobrymi chęciami wybrukowane, a ja dzisiaj no, plączę się, plączę i nie mogę znaleźć wątku, ale od następnego odcinka muszę Wam powiedzieć, że już będzie e, rewelacja. Odcinek, e, który usłyszycie następny, zebrał bardzo, bardzo dobre recenzje. Jest on wiekowy, ma, ma bardzo dużo lat nagrywany dawno temu, ale nigdy nie opublikowany. Znaczy, tak jak powiedziałem, opublikowałem go tylko najlepszym słuchaczom. Teoretycznie mogłem powiedzieć o Was, drodzy słuchacze, że jesteście najlepszymi słuchaczami, ale mam najlepszych i jeszcze takich bardzo najlepszych, więc, więc przepraszam tych, tych, którzy nie słuchali, ale ale tak wyszło, tak wyszło. Musiałem gdzieś tam mm, spuścić świat i dowiedzieć się, czy to, co robię, jeszcze ma sens. Okazało się, że ma. Zatem następny odcinek będzie bardzo, bardzo, bardzo fajny. I muszę powiedzieć, że zacząłem robić coś nowego. Tak mi się wydaje, bo nie pamiętam, że tak było, że po prostu robiłem odcinki całodniowe. To znaczy zaczynałem od wczesnych godzin porannych, potem poprzez śniadanie, drugie śniadanie, lunch, obiad, kolacje i, i, i potem jeszcze jakieś różne ekscesy i bardzo mi się podobało, bo to tworzy taki rygor, tworzy pomysł tworzy, tworzy jakby taką ramę do odcinka I, i chyba w tym sezonie zrobiłem to dwa razy, może trzy bo jak już powiedziałem, odcinków leży troszeczkę już I, i bardzo mi się to podobało, że to tak właśnie zagrało i cóż, zapraszam Was zatem na kolejny odcinek dziękuję za ten czas chaotyczny, ale czasem tak bywa, czasem tak bywa że, że chcemy, ale nie możemy i chyba dzisiaj tak było dokładnie myślałem o tym odcinku myślałem o tym odcinku jak mam powiedzieć, co mam powiedzieć, jak to sobie ułożyć w głowie i niby to wszystko miałem, ale nie jestem z niego zadowolony tak czy owak ja żegnam się z wami przechodząc znowu przez rzekę, wracam ha, wracam, właśnie znamienne słowo nie, to nie jest powrót, to jest dalsza droga, to jest dalsza podróż, to jest kontynuacja, kontynuacja i bardzo się cieszę, że jesteście ze mną od tych 11 lat, bardzo się cieszę, że słuchacie, że komentujecie, no i mam nadzieję, że będziecie, może nie wiem, czy przez następne 11 lat, bo pewnie za te kilka lat już wszyscy będą mieli wszczepione jakieś chipy w głowę i różne inne rzeczy i pewnie nie będą słuchać. Sorry. ale, ale no zobaczymy, nie mówię nie, ale zapraszam Was na kolejny sezon, 11 12 rok podcastu Mierdych się zaczął i cóż mam, jak to Steve Jobs mówił mamy dla Was dzisiaj bardzo dużo fantastycznych rzeczy zatem idziemy i zapraszam na kolejny odcinek podcastu nie tylko dla urw. Przed Wami e, z tej strony gąbki z czerwoną diodą z UMH2N. E, Filip Dawziński, jeden z najdłużej nagrywających polskich podcasterów, a na pewno najsympatyczniejszy. Co niektórzy mogli powiedzieć, że wie, że najbardziej marudny. Ale, ale. To już zostawiam, ocenie Wam. Zatem e, dziękuję, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tak jak dzisiaj witałem się cztery razy, tak e, też pożegnać się z Wami nie mogę dzisiaj rozwijać. Ale czasem tak lubię. Właśnie takie chodzone, gadane podcasty z ręki po mieście. E, bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Usiądę sobie dzisiaj i zmontuję go, e, bo bardzo jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie. I cóż, e, naprawdę już koniec. E, żegnam się z Wami z włoskiej ulicy, na której są bardzo fajne dwie e, arabskie restauracje, do których lubiłem sobie chodzić, e, popalić ciszę. Tutaj pozdrawiam e, Roberta Kesslinga, który jest nałogowym palaczem. No i Rafała Toborka, który e, m, zacznie palić. Zacznie palić, bo ostatnio ma dużo problemów ze mną, więc z nerwów chyba zacznie chłopak palić. Zatem e, tym optymistycznym pozdrowieniem e, pozdrawiam Was i dziękuję i do usłyszenia. Zapraszając na kolejny odcinek podcastu nie tylko dla Rów, e, dla tych, którzy słuchają dzisiaj, we wtorek jutro, już jutro, w środę.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 Dzieciątko przynosi prezenty pod choinkę. Rok 2009 był najlepszym rokiem dla polskiego podcastingu. Mnóstwo dobrych i fantastycznych podcasterów, mnóstwo fantastycznych i niesamowitych projektów, ale też właśnie ten rok, 2009, skończył się fantastycznym pomysłem naszej grupy, jedynej grupy, najlepszej grupy Słuchowisko Świąteczne. Czekamy. Czeka. Przygotowany? Kogo diabli niosą? Chapa, zapraszałeś szop, kie, jeszcze kogoś? Dobra, no to ja. otwierać, otwierajcie. Co śpiewamy, co śpiewamy? Śród nas ciszy. A, Nie pamiętam dokładnie, czy to był pomysł, ale... Czy to był Robert Kessling, czy to był Robert Kamaszyn Czy Papa Mocek, czy Maciej Skwara, czy Przemek Szczepaniuk Czy bracia Trętoscy, czy moja skromna osoba Nieważne, to już jest nieważne Ważne, że stworzyliśmy wtedy fantastyczny czas Fantastyczny projekt, no i fantastyczne słuchowisko Które właśnie w tym 2009 roku Ubawiło wszystkich właśnie świątecznie Kurcze, no co za skąpiradła, no Widziałeś te, tego twarz, tego co tam siedział? Jest taki skąpa morda Kurczę, chyba z Poznania był, Taką, taki, taki miał wzrok poznański, kurczę, żeby tylko, drugi... nie, żeby tylko drugiego mu nie dać. Ten drugi za nim widziałeś? Widać, że lubi wypić. No, czerwony na gębie jak, jak burak. Zatem tak to się zaczęło, zacznijmy od y, małego maila, od Łukasza. Skrócony skrypt całego przedsięwzięcia, generalnie improwizujemy, ale żeby nie było nadmiaru wpadek, to będzie kilka scen do odegrania. Mam wstęp już nagrany. Generalnie, plątanie się po kuchni, przygotowywanie wigilnego stołu, oczekiwanie na Was. Potem pomieszcza się to z narratorem. A teraz rzeczy, które musimy odegrać przy naszym spotkaniu. Punkt pierwszy: przywitanie. Biegnę przywitać gości, otwiera ma tam przemek i Filip. Potem oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, jakieś przepychanki przy oknie. Czy już jest, czy go nie ma. E, mówię o tej gwiazdce oczywiście, a może o gwiazdorze. Punkt trzeci: siedzimy przy stole, wcinamy świąteczne dania, rozmawiamy o świętach. Punkt czwarty, nasze biesiadowanie Tutaj doda się narratorów od retrasu Będziemy musieli zaimprezować sytuację Bo nagrania jeszcze nie mamy Punkt piąty, wigilijne wspomnienia Zapytam was o jakieś szczegółowe wspomnienia Punkt szósty, prezenty No i na samym końcu Nasza, y, nasza wigilijna Przyśpiewka Zatem taki był ramowy plan Widzisz to małe pudełeczko no samym końcu? Później się zamienili no, skarpety Woo! Oh, yeah, yeah, yeah. Brązowe. Przyznaj się, że o takich marzyłeś. Ze ślaczkiem. Nagrywaliśmy wszystko, pamiętam, na Skype'ie. Zebrało się chyba z siedmiu czy z ośmiu gości. Każdy był podłączony do słuchawek, miał odsłuch. No i jechaliśmy na żywca. Pamiętam, że technicznie była to mega, mega ogromna sprawa, ale ze względu na to, że ja lubię montować, kocham montować, to byłem jedyną osobą, która chciała to robić i pamiętam, że było chyba 14 albo 15 ścieżek. Pamiętam, że najpierw zmontowałem na sucho same głosy, potem dodałem efekty, potem dodałem narratora, i potem jeszcze wszystko udekorowałem jakąś drobną muzyczką. Pamiętam, że byłem z siebie bardzo, bardzo zadowolony, bo to naprawdę było dobre 15, 16 godzin montowania, a słowisko było dość krótkie. Zatem tak to bywa, tak to bywa. I... Słyszałem, że chciałeś zostać i... pilotem. A i szklana nie, pułapka. no ale chłopaki, no... No właśnie, to śmigaj, włącz telewizor. Ja <gry> no i pamiętam, że troszkę było niesmaku, bo ja nie chciałem śpiewać kolendy, A nie chciałem śpiewać ze względu na to, że śpiewać nie umiem, nie chciałem się wydurnić. Dosyć się wydurniałem w moim podcaście dla Orów, zatem w kolendzie, którą właśnie na końcu posłuchacie kawałka, właśnie tam mnie nie ma. To tyle i dziękuję i 2009. Najlepszy rok najlepszych podcasterów i najlepsze projekty. Dziękuję. Ach, no to zaśpiewajmy jakąś kolendę. Oj maluści, maluści, maluśki, maluśki, maluśki Kieby rękawicka Albo i też jakoby, jakoby Kawa recetycka Gdy nie lepiej tobie bym tobie by Siedzieć było w niebie